sobie pewien muł. Najlepiej muł się czuł, gdy stojąc przed wieczorem nad stawem lub jeziorem oglądał swe odbicie i wołał czy widzicie w prostoczom? swym nie wierzę, żem takie piękne zwierzę. Ten łeb jak kocham mamę, a łóż Uszy same powiedzcie, co są warte. Nie, nie chcę być lampartem, niedźwiedziem, ani lwem, bo teraz wreszcie wiem, że każde mądre zwierzę na króla mnie wybierze. Mu odtąd należycie oglądał swe odbicie. Z odbicia taki czar bił, że mu się nad nim i garbił, i garbił, i pochylał, i pysznił się co chwila. Dopiero tu poczułem, jak dobrze jest być mułem. Krakały wokół wrony, popatrz! Muł zgarbiony Gil ćwierknął Powiem coś ci. Trzeba się trzymać prościej Koń doń przemówił czule Po co się garbisz Mule Szacunku nie zaskarbi ten Kto się stale garbi Muł wierzgnął Opryskliwie Ogromnie Wam się dziwię To bardzo brzydki Nałóg Udzielony Dzielać innym nauk Sam jestem dosyć kuty I garbił się do puty Aż w końcu już wyglądał Jak młodszy brat wielbłąda A wielbłąd, chyba wiecie Ma duży garb na grzbiecie Wielbłąda żadne zwierzę Na króla nie wybierze